Marianka. see, napisał wczoraj pan Andrzej Szpilarewicz Szczęść Boże, panie Stefanie, w ten świąteczny dzień Trzech Króli. Dziękuję panu za miłą dla mnie pańską reakcję na tę piosenkę, którą wczoraj napotkałem i ściągnąłem ze strony świeżo poznanej osoby z RPA. Farmerzy burscy widać dobrzy są i w pracy, i ochoczy do bitki i wypitki z muzyką. Od sympatią wielką do nich można rzec swojaki. Ściepłym dla pana pozdrowieniem Jędrek zwał brzycha. Hej! Sześć godzin temu. Prolegomena do odrzydzania, pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Kryptosyjonizm von Stefan Kosiewski. Fascynacja obłędem rozdziałów kilka, siedemdziesiąty ósmy, Zarys estetyki Hazarów, capstrzyk dla prezydenta. Na rewolucjanta, moralia, kanto jedno i drugie, rzymskimi, czyta z Frankfurtu nad Menem Donatlusk. Szanowny Panie Gugulski, Nie podziękuję Panu osobiście za życzenia noworoczne Pan Prezes. Albowiem zamiast na siebie zwrócić uwagę w sposób grzeczny, skromnie, jak przyjęte powszechnie na Facebooku, zamiast poustawiać to sobie, co regulamin dla każdego przewiduje, jak na przykład poukładane ma we łbie porządnie życ którego bandy kryptosjonistyczne niepotrzebnie ciągają po sądach, aby tylko palestra, na chleb zarobić mogła za to, że ten jęzorem po próżnicy zamiata, zamiast wysłuchać tego, co na przykład taki Piotr Rybak z kukłą Żyda w Breslau spaloną nie za darmo z Bedekera spija, tym niemniej stonoga w kontaktach osobistych jest normatywnie uprzejmy i rzeczowy. Jeżeli rozmówcy tylko po pijaku kwaśnym moczem gaci nie zrosi, nie ojszczy ancuga, to należy niestety przyznać, że pan ma w odróżnieniu od wspomnianego figuranta upierdliwy dar zaliczania się beztrosko do tego gorszego sortu kaczystów prowincjonalnych, który ignorancję z arogancją obrzydliwie miesza w internecie, robiąc z gówna tak jakby permanentnie po trockistowsku bigos na Wigilię. Ponieważ zażydzony w całości episkopat polski Kilkanaście lat temu uznał już nieomylnie w sprawach posoborowych ostatni wieczór Adwentu, za mięsny dzień w partykularnym kościele koszernych rytu rzymskokatolickiego, po to tylko, ażeby Żydy, które ciężko i nie za darmo przecież za Polaków robią w Polsce po Magdalence, mogły narzeć się dosyta do woli i jeszcze przy tym w najlepsze, kosztem narodu polskiego. Niczym byle stypendysta żydostwa amerykańskiego, żydowski krawiec niteczka, żydowski szewc szydło czy Morawiecki z nazwiskiem od Moraw ukutym po sąsiedzku. Ostatnio na świeczniku, z łaski żydostwa światowego podniesiony do roli multimilionera dyzmy, który z dziecka nie rzucającego się konspiracyjnie w stanie wojennym Morawieckiego najbardziej chyba rzekomo poszukiwanego przez ubowców generała Kiszczaka. Nie został wcale represyjnie w ramach akcji o stalinowskim kryptonimie Żelazo, patrz generał SB Milewski i pierwsza matka RP Duda Milewski na emigrację polityczną do Niemiec Zachodnich, bowiem inne Żydy Miały już tam zbierać dla tego trutnia nektar, kasę w Niemczech, dla tej tak zwanej solidarności walczącej Morawieckiego. Natomiast nie rozliczyły się do dzisiaj z tego ani Klimczyk, który umarł przed paru laty, ani Wirga, Wcześniej używane nazwisko mniejsza o to, ale są przecież dowody przestępczej działalności na terenie państw NATO i żyją świadkowie tej hańby plamy na żydowskim nazwisku nie tylko seniora Sejmu RP i syna jego rodzonego. Chociaż włosy i rysy twarzy z pochodzenia wyssane pewnie po matce. Któremu ubowcy nie pomogli przecież skończyć bez kłopotów studiów wyższych, w latach kolejek pod sklepami i głodu, a po Magdalence nie przyznali za to samo medalu Solidarności po czym nie wysłali do Ameryki na te same kursy dla niewtajemniczonych jeszcze co i do czego, jak Radka Sikorskiego przed wysłaniem do Afganistanu w roli fałszywego dziennikarza w mundurze islamskiego terrorysty z karabinem na ramieniu. Mateusz Morawiecki przesunięty niedawno z Platformy Obywatelskiej do Kalksztajna po to, by uniemożliwić ludziom z tak zwanych nizin awans społeczny w sekcie partyjniackiej o charakterze hinduskiej kasty niedotykalnych, czy wie chociaż aktyw partyjny PiS, o tym, że w największej demokracji świata, na subkontynencie indyjskim, w tej właśnie kaście obywateli, którym pomimo tego, że posiadają bierne i czynne prawo wyborcze zagwarantowane konstytucją państwa indyjskiego, i strzeżoną przez miejscowy Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie nie podaje się takiemu niedotykalnemu dłoni ze względów religijnych. Natomiast Bergoglio brata się ze wszystkimi religiami panteistycznie jak Wojtyła z Wadowic i zachęcał nawet dzisiaj w parafii rzymskiej którą zaskoczył odwiedzinami kliknij, wysłuchaj Radia Watykańskiego do pójścia pod prąd a to jest przecież hasło masonerii ewangelikańskiej nie dokonuje zatem bergolio żadnych reform w kościele posoborowym modli się po żydowsku psalmami ze szamanami w Asyżu i Żydami w ogrodach Watykanu, uwija po staremu za młodymi kryminalistami po więzieniach wzorem transatlantyku Gombrowicza, bo nic takiego nie rusza, że w Indiach czwartej potędze ekonomicznej świata BRICS, kobieta może Urodzić się w rodzinie dziedziczącej zgodnie z tradycją religijną swojego kraju społeczną rolę ręcznej zbieraczki ludzkiego kału. Chodzi potem taka Arabia Kaczyńska z koszykiem pod pachą po Bombaju, wielomilionowym, jak multimilioner Morawiecki i zbiera do kosza łopatką w ciemnych zaułkach, pokątnie po podwórkach, nie płacąc państwu podatków z tego, Zbiera to, co wyższemu kastą hindusowi spod ogona spadnie, jak sroce w żydowskim przysłowiu ludowym, a czego w rozmodleniu pasyjnym stonoga nie weźmie do dłoni od takiej szafarki sakramentu która może tą samą ręką przed chwilą z księdzem na osobności misterium męki pańskiej miała. Taka właśnie szafarka proamerykańska po przejściu z Platformy, tak samo jak Morawiecki, robiła niedawno za wicepremiera przy Kaczyńskim. I była sądzona równocześnie przed kamerami za donoszenie kapowanie odpłatne dla służby bezpieczeństwa. Goszczenie w domu ubowców i picie wódki z nimi tak samo jak Kowalski, któremu pan prezes w miłosierdziu eksilarchy pisał z Frankfurtu nad menem przed laty w liście otwartym i dobrze radził za darmo z nadzieją, że, żeby młody nie rzucał się po próżnicy jak najmniejsza rybka. Symbol chrześcijaństwa, kilka na ościeniu, i nie szarpał niepotrzebnie, bo tylko wstydu się napatrzy w lusterku do czwartego pokolenia. Jak ten zięć Julka Kornhausera, Andrzej Duda, którego Bózek ostatni zdradził, zostawił samotnego na pohańbienie w kapitule Orła Białego, którym żydostwo upokarza się nawzajem ignorancko, mieszając nonszalancję z ostentacją. Order zdrajcy, kochanka carycy! Z orderem uśmiechu, którym nie pogardził ostatni pokojowy król Arabii Saudyjskiej. Góra z dołem się nie zejdzie, Gengalski. iż nie bywając na salonach światowych i nie mogąc być witany publicznie przez mistrzów ceremoniału, nie mając zaszczytu odwdzięczania się uprzejmego uśmiechami rozsyłanymi bezinteresownie, egalitarnie, na wsze strony, z głębokimi Religijnie ukłonami ciała, po żydowsku. Nie nabrał gugulski ogłady i odgraża się obrzydliwie, jakby z Polakiem pod celą w salonowca zamierzał zagrać Bartoszewski. Od wyzywania Polaków od bydła. Współpracownik Moczarskiego. W komórce dwuosobowej, zatrudniony na stanowisku państwowym w organach stalinowskich, którą to robotę systemową nikczemnikowi należy pośmiertnie wypowiedzieć. Jeżeli myślał sobie, że wszystko mu wolno, bo Boga dla Żydokomuny nie ma i dlatego może sobie taka z każdym zatańczyć. Zachwyca się nieczystościami kuchni własnej, wynosząc na ulicę pod kabatem w koszu skrycie czulent. Kogel mogel. W korespondencji prywatnej, bez cukru, Żydówka dla diabetyka, który za polityka nie robi przecież dla kaczora, zatem czego szuka? Czy tylko czepia się, nie przymierzając, jak Żyd przegowona? Przykro, że ignorant nie potrafi sobie samodzielnie przestawić. Jak nie w kiepełę, to przynajmniej na Facebooku. Arogancja najgorszego sortu. który robi dla Waszczykowskiego, za chłopca do bicia, rzecznika spoliczkowanego wczoraj poprawnie politycznie przez Piotra Cywińskiego, nestora dziennikarstwa politycznego w tej obrzydliwej Arabii Kaczyńskiej. Drogi Gugulski, za pokutę przeczyta sobie, a nie odmówi przy czytaniu skupienia uwagi na tekście nadesłanym wczoraj do magazynu Sowa przez wybitnego dziennikarza z odbitego ponoć przez Wałęsę na komunie kraju. Fon Piotr Cywiński w cyw et 5 stycznia 2016 19.24 dotyczy Cywiński w polityce zabawa w głuchy telefon szef dyplomacji nie może mówić, co mu ślina na język przyniesie. Tu kliknij, poczytaj. Rabia Kaczyńska. Prolegomena do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Uwaga, 255. Herody, Herodenspiel von Stefan Kosiewski. Aby zapobiec wystąpieniu Polski z Unii Europejskiej, Określone koła na zachodzie, czytaj masoneria wszelkiej maści, obiediencje, ukartowały misteryjną grę, która w dramacie narodowym Herody Heroden szpilfon Stefan Kosiewski demistyfikuje się po myśli proroka Izajasza. Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje zamysły i nawróci się do Pana, aby się nad nim zlitował do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczeniu. 55,7 Sura Mówi o takich, jak wymieniony z nazwiska na początku. Przytaczam. Oni nie obejmują niczego z jego wiedzy. Oprócz tego, co on zechce. Koniec przytoczenia. Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie porwania i zamordowania, albowiem... Świadek przestał mieć interes do na chwilową niekorzyść byłego senatora. G. Wielkie Rad minister nóż do dzieła, wziąwszy radka czepek ranny, szpigal, zwierciadło, szóst do wanny, dalej hasła rzucać żwawo: Anglia w lewo, Rosja w prawo. Z woli ministra, sinistra, destra, duce adryto, prezesie, dla dobra sprawy, zięcia, Polska, pójdzie na kompromis. Zadeklaruje się zdanie paszportu, bo niepotrzebny w Unii do przekraczania granic, obieca 50 tysięcy złotych, jak Żyd precedens na odbudowę Warszawy, albo Pruszkowa, z dołu, z góry. Aż się ukrop puści z rury. Sraczka, dziwaczka, do łapy. Miesięcznica, inaczej. Czkawka, Demonstracja uliczna dla upamiętnienia zbawczego wynalazku. Ciepło, miło, nieboraj raj. Macierewicz, w to mi kraj. Dolary? W pudełkach po butach. Ambasador USA, na scenie polityczny baran. Kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nim mącą, wonnie, bzowo, sraczkowo, ciepła za wiele. Trochę nad to, ba, gorąco, czyżby? W nogi, tropią, progi, to nie żarty. Urban wchodzi na scenę i daje wskazówkę. Z góry, manualnie, mówi, tam palec wsadzi, gdzie swędzi, do hymnu. Na końcu napis. Jak ja was kukiz nienawidzę. Mniejsza z tym. Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem czytał Donat Lusk. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem i do usłyszenia. Szczęść Boże!